Dzień dobry, Michał Jądryka Siekłania, a w studiu Tygodnika Bydgoskiego pan Marcin Dewandowski. Dzień dobry. Radny Bydgoski oraz od kilku dni szef społecznego Komitetu Odbudowy Zachodniej Pierzei Starego Rynku. Zgadza się za wyjątkiem tego, że były rodne. A no właśnie, bo to poprzednia kadencja jeszcze była, a w, w tej chwili ta działalność społeczna skupi się, rozumiem właśnie, na tym, co, co powiedzieliśmy, czyli na tym, na tej działalności, na rzecz odbudowy, odbudowy tego kościoła i towarzyszących mu budynków. Ta sprawa właściwie ma już kilkadziesiąt lat i ciągle się o niej tylko mówi. Ciągle są jakieś przeszkody, żeby Bydgoszcz odzyskała Tę historyczną architekturę, która stała w tym miejscu, w którym potem stał pomnik, a dziś właściwie jest ono puste. Tak. Szanowny panie redaktorze, żeby być ścisłym, to sprawa ma 85 lat. No Czyli tak, bo od niedługo, 1940 za parę, za parę roku. Dni 18 stycznia będziemy obchodzili 85. rocznicę zburzenia zachodniej Pierzei Kościoła pojezuickiego. Także sprawa ma 85 lat, a no to skoro już o tym... sam komitet komitet yy, tak od 90 roku yy, działa, więc też już ma yy -y. swoje lata. To skoro już o tym pan powiedział, to jak w ogóle do tego doszło, że ten y, kościół został y, rozebrany, że został zburzony? Przypomnijmy to. No, oczywiście w takim ogólniejszym zarysie yy, po yy, wkroczeniu wojsk niemieckich do Bydgoszczy, yy, rozstrzelaniach we wrześniu 1939 roku. Podjęto w nieco późniejszym terminie, a jesienią jeszcze 1939 roku decyzję o, o pewnej rearanżacji przestrzeni starego rynku. Pretekstem do tego stały się właśnie te wspomniane rozstrzelania, pamięć o tym. Zatem podjęto decyzję, aby, aby wyburzyć tę pieżeję. Pod pretekstem, czy może no, z powodu y, takiego zamiaru y, polegającego na rozszerzeniu przestrzeni, aby mogły odbywać się tam defilady, parady y, na Starym Rynku. Mhm. Także taki zamiar y, przyświecał prawdopodobnie y, pomysłodawcom i decydentom tej, tej haniebnej decyzji i, i bardzo, bardzo... No właśnie decydentom, Bydgoszczy. no przyjm, przypomnijmy tutaj na, nazwisko niesławnej pamięci Wernera Kampe, burmistrza e, w tamtym czasie wydgoszczy Tak, tak, no tutaj właśnie, właśnie tutaj y, decyzja pana burmistrza, y, no, za też zgodą władz kościelnych podobno, nieźnieńskich, y, no tutaj można by nad tym jeszcze dyskutować, no pozbawiła byt gorszy tego, tego centralnego punktu. Mhm. Pan wspomniał, że istnieje jakiś związek, tak, pomiędzy tymi rozstrzelaniami, które były w pierwszych dniach września 1939 roku na Starym Rynku, a w właśnie wyburzeniem kościoła. Niektórzy mówią, że ten związek jest zupełnie bezpośredni, że tam był jakiś ślad dłoni księdza, który oparł się o, o ścianę. Jest taka, jest taka narracja, Mam, mam nadzieję, czy mam powody przypuszczać, że faktycznie może być prawdziwa. Nie będę rozstrzygał tego, tej akurat kwestii, czy jest to bardziej jakaś legenda miejska, wręcz też z pewnego rodzaju zabarwieniem religijnym, a takim martyrologicznym. Czy też no, ktoś coś tutaj dopowiedział. No, ciężko mi na ten temat mhm. ostatecznie się wypowiadać, jednak taka, taka opowieść faktycznie krąży. No dobrze. I w, od 1945 roku, kiedy do Bydgoszczy wkroczyły wojska sowieckie, właściwie do 1989 nie było mowy o możliwości jakiejkolwiek rekonstrukcji, jakiegokolwiek odbudowania tego kościoła. Natomiast co działo się potem? W 1990 roku podjęto w gronie... Hmm bardzo znacznych, Zna, znanych też osób, m.in. Y, y, Solimi Kamińskiego, pana Stefana Pasuszewskiego, y, decyzję o zawiązaniu komitetu społecznego, mającego na celu rekonstrukcję, odbudowę Zachodniej Pierzei. Y, Czyli ten komitet został po, oddolnie? Można tak powiedzieć, tak. Nie był inicjowany y -y. przez żadne władze. Y, no, warto zaznaczyć, że y, popierał ten pomysł m.in. też y, pan Andrzej Szwalbe, czyli y, nasz patron. patron tak, komentera. twórca twórca w hierarchii pomorskiej. Dokładnie. I teraz mamy, upłynęło właściwie od tamtego momentu już, tak jak na początku powiedziałem, no kilkadziesiąt lat, 30, 35, 35, lat, 35 tak. lat, prawda? I ciągle ten stary rynek wygląda tak, jak wyglądał. To znaczy jest pusty, tak? Nie ma tej, tej zachodniej pierzei. Szanowny panie redaktorze, jest to niewątpliwie przedsięwzięcie wielkie. Wielkie rzeczy wymagają czasu. Aczkolwiek należy też podkreślić, że jest to też y, niezwykle ważna sprawa dla Bydgoszczy, niektórzy mówią, że najważniejsza, tożsamości, tożsamości Bydgoszczy. Y, można powiedzieć, że w sferze symbolicznej i tożsamościowej Bydgoszcz została pozbawiona swojego serca. Mhm. Nie, nie to... wspominając o a, aspektach y, estetycznych y, centrum miasta, y, rynku starego. Tak naprawdę Bydgoszcz ma, ma przez 85 lat taką symboliczną ranę. Jak to serce wyglądało? Pan ma przed sobą pewien rysunek. Tak, tak. To jest y, propozycja jednego z członków naszego komitetu, pana Romualda Klima. Rysunek. Y, taka mhm. propozycja jest to reko, rekonstrukcja Zachodniej Pierzei wraz z wszystkimi budynkami. Dosyć wierna historycznie pod tym względem, że no, ogólny zarys jest taki, jak był przed, przed zburzeniem. Przy czym y, zwracam uwagę na kopuły, które są barokowe, Właśnie. jeszcze wcześniejsze. Y, czyli z, y, one uleku, kiedyś chyba zostały zrzucone przez wiatr i potem tak, zostały tak, odbudowane w uleku, zupełnie innym stylu. Przez wichurę w połowie XIX y, wieku. Zmieniono później kształt tych kopów, ale jednak ocena wielu jest taka, że, że te wcześniejsze były po prostu piękniejsze. Więc jeżeli by można z takim małym wyjątkiem wrócić do historycznej postaci Pierzei, z tym wyjątkiem właśnie kopu, aby jeszcze, jeszcze wcześniejsze zaproponować, to myślę, że wielu, wielu członków naszego komitetu by temu przyklasnęło. No właśnie, ale w tym komitecie nastąpiła pewna zmiana, bardzo zasłużony przewodniczący tego komitetu no już zrezygnował pewnie ze względu na wiek, tak, pan Andrzej Adamski i panu przypadła kolejna przypadła scheda po, po nim, Przypadło, przypadł ten zaszczyt, żeby temu komitetowi przewodniczyć. I jak pan ocenia możliwości realizacji tego przedsięwzięcia? Bo ono napotyka no tak jak wspomnieliśmy, prawda, 35 lat i nie udało się doprowadzić do żadnej decyzji, nawet do jakichś planów ze strony, czy to miasta, czy władz kościelnych. Jak pan ocenia, czy to jest w ogóle jeszcze możliwe? Tak, ale najpierw powiem, że bardzo zasłużony, bardzo zasłużony przewodniczący naszego komitetu, pan Andrzej Adamski. Faktycznie, tu się zgadzamy. Faktycznie, tak, przekazał za, za opinią, za zgodą Rady Seniorów ten honor i zaszczyt mojej skromnej osobie. Jednak właśnie na, na przykładzie też działalności pana Andrzeja Adamskiego można powiedzieć, jakie, jakie działania powinny by zostać utrzymane jako takie niezbywalne. A Ewentualnie możemy też wspomnieć o możliwych perspektywach jakich, jakichś mhm. zmian czy, czy uzupełnień, ale to Przede wszystkim należy zaakcentować to, co też cechowało poprzedniego przewodniczącego, który nie wiem, czy ze względu na wiek, czy po prostu z, z troski o pewną, pewną taką kontynuację, też przekazanie, czy zaangażowanie osób z innych kręgów również w tę ideę. Podjął taką ani nie inną decyzję, przy czym mam nadzieję, że nadal będzie wspierał i, i, i angażował się w naszą tutaj działalność. Jasne, ale I... co powinno co... w takim razie być, bo mówił pan, że, że są takie rzeczy, których nie wolno zaniedbać, które powinny być kontynuowane. Jakie to sprawy? Szan... Szanowny panie na pe... redaktorze, na pewno nie można zaniedbać przede wszystkim mówienia o, ty... o tym. Cały czas przypominania tej idei odbudowy. Czyli budowania świadomości. Dokładnie. Do odbudowywania, można powiedzieć, świadomości, przypominania o tym, y, kształtowania, docierania do mieszkańców. To, y, tutaj już właśnie bym zaproponował pewną, y, może nie nowość, bo to też y, robili poprzednicy, ale, ale z wykorzystaniem być może nowych technologii, nowych pomysłów, które zawsze mhm. się mogą po, pojawić, nowych ludzi y, docierać z komunikatami, z wyjaśnieniami, z argumentami do, do Bydgoszczan. Do Bydgoszczan szeroko pojętych, nie tylko do instytucji, co było robione, ale też i do zwykłych mieszkańców. Listy, ulotki, posty na Facebooku. Może i filmy, tak? Skoro filmy. już możemy, można je uwierzyć na YouTube, Był, był, też, był też, to mhm. trzeba, trzeba oddać. Był ym, opublikowa raczej, opublikowany, wydany ym, film swego czasu, który no, na, tam, na tamten moment, to były jeszcze wczesne lata 2000, no, dosyć, dosyć yy, kompleksowo oddawał ideę, był, był prezentowany między innymi, o ile się nie mylę, podczas sesji rady miasta, także yy, tak, tak, filmy, z wykorzystaniem nowych środków też technologicznych. To jest właśnie taka naturalna nowinka, tak? Że, żeby utrzymać pewnego rodzaju świeżość narracji. Mhm. Cały czas jest, jesteśmy też otwarci na, na, na pomysły promocji tego, tego pomysłu. Byłem, faktycznie pan wspomniał swego czasu radnym, właśnie z komisji promocji wiceprzewodniczącym, więc ten temat jest mi bliski. Myślę, no że tutaj nie będziemy jakby odkrywać Ameryki w pewnym sensie co chodzi o, o samą istotę, zasadę, ale pewne środki będzie jesteśmy otwarci na, na wszelkie nowości. I, skute i skuteczność. No dobrze. Przekonywanie społeczeństwa, budowanie tej świadomości to jest jedno. Ale pan wspomniał o tym, że do tej pory wiele apelowano do instytucji rozmaitych, tak? I niestety tych instytucji nie, dało, nie udało się przekonać, to trzeba sobie powiedzieć. Ani Urzędu Miasta, ani Prezydenta Miasta nie udało się przekonać do, tego, do tej idei, ani władz kościelnych nie udało się przekonać. Czy yy, można tu liczyć jeszcze na zmianę świadomości na tych szczeblach? No, należy zaznaczyć, że co chodzi o, o pewne deklaracje decydentów, głównych decydentów, czyli władz miasta, również kurii, to następowały pewne, pewne momenty dynamiczne. To znaczy by, były momenty, kiedy, kiedy zdawało się, że na przykład władze są przychylne. Takie, czy to, czy to swego czasu przypominane deklaracje przedwyborcze, czy... Sam, sama otwartość mimo wszystko, mimo wszelkich dzielących różnic na rozmowy, na dialog były, były podejmowane z wcześniejszymi i przewodniczącymi i, i członkami komitetu rozmowy, nie wiem czy wystarczające, to, to, to nie mnie w tej chwili oceniać, ale... Y, Trzeba to, to oddać, że, że, że roz, rozmowy były. Był, była mhm. wymiana pism. Zatem... <śmiech> no i może z tego powodu, przy, choć, choćby przy ostatniej przebudowie Starego Rynku nie powstało w tym miejscu nic nowego. Na to, na to wpłynęło też pewnie wiele innych czynników, od najbardziej takich przyziemnych, jak finansowe, przez nie do końca zdecydowanie chyba. Jak, jaki to powinien przyjąć kształt, ten, ten obiekt, czy jaką, jaką funkcję powinien pełnić, jest no nie, nie oszukujmy się wiele propozycji, ale y, wiele, albo przynajmniej kilka. Y, może zabrakło tego, co się nazywa wolą, wolą polityczną, wol, taką pewnego rodzaju też odwagą, bo to trzeba mhm. odważnie podjąć y, decyzję, tak chcemy i będziemy jakoś y, na miarę swo, swoich możliwości działać w tym kierunku. Y, ja jestem pod, pod tym względem, może nie optymistą, ale takim yy, człowiekiem nadziei, że, że może przyjdzie czas. Mam nadzieję, że jak najszybciej, kiedy, kiedy ten dobry wiatr, dobra atmosfera na kolejne kroki, kolejne kroki nastąpi. Myślę, że, że jest to możliwe i w przypadku i w przypadku y, mhm. Urzędu Miasta. Jakie w takim razie najbliższe działania chcecie podjąć? Takie najbardziej naj, na, y, y, najbliższe. Tak, takie konkretne. Tak, tak to y, no, zdradzę panu y, jako pierwszemu, że w związku z y, 85. rocznicą zburzenia, przypadającą w najbliższą sobotę, y, 18 stycznia, y, chcemy zorganizować konferencję prasową, która będzie ten, ten y, tę kwestię naświetlała, będziemy, będziemy chcieli wykorzystać ten moment historyczny do dotarcia właśnie do mieszkańców. Pan redaktor niech się czuje, również zaproszony, zostanie poinformowany o konkretnej, konkretnym miejscu i godzinie. Również mam zamiar, jestem umówiony z panem menedżerem śródmieścia, panem Maciejem Dokaraczykiem na rozmowy w tej, w tej sprawie. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy jeszcze tak, można powiedzieć, nieformalnie, nie, nie ale teraz już yy, będziemy, będziemy starali się tę kwestię kontynuować. Yy, są też głosy, które, które yy, i to też jest, jest taki zamiar, aby, aby faktycznie z ratuszem podjąć kolejną turę, powiedzmy, rozmów yy, przypominających pewne wcześniejsze może, może, czy to, jeśli nie obietnicy, to chociażby nadzieje, które, które się pojawiły i, i chcemy trzymać rękę na pulsie pod tym względem. Nie, nie, nie, nie, prze, nie stracić okazji do, do, do, do działania. w tym Rozumiem, momentu. że temat jest apolityczny, że tutaj zwolennicy i przeciwnicy tego pomysłu nie pokrywają się jakoś z politycznymi podziałami. W dużej mierze tak. Jest to naprawdę, naprawdę idea łącząca osoby o najróżniejszych światopoglądach. Sam, sam fakt odbudowy historycznej materii, a zatem idącej tożsamości Bydgoszczan, jest tym, co właśnie łączy Bydgoszczan. Także myślę, że, że ja i członkowie komitetu jesteśmy otwarci na, na, na rozmowy, na dialog. Chcielibyśmy tutaj podejść do tego w sposób taki, można powiedzieć, dyplomatyczny. Tak? Jesteśmy otwarci na, na, na rozmowę. Mamy nadzieję, że, że przedsięwzięcie się uda i będziemy do tematu wracać. Pan Marcin Lewandowski, szef Społecznego Komitetu Odbudowy Zachodniej Pierzei Starego Ręku, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę. Serdecznie dziękuję bardzo. Wszystkie